Zbudowania koalicji zapewnia minister rolnictwa. Uwaga na dziką zwierzę na drogach, szczególnie w okolicach lasów, to apel policji do kierowców. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk zapraszam. Wymiar zdrady motywowanej finansowo. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę wokół kryptowalut. Szef rządu przekazał trzy dni temu, że prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto wspierał prawicowych polityków. Premier Tusk powoływał się na informacje od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powiązania tej firmy są niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, podkreślał premier Tusk. Mówił o tym podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. W historii mamy zaginięcia ludzi, podejrzenie zabójstwa założyciela firmy. Mamy rosyjskie pieniądze wprost pochodzące z rosyjskiej mafii. Mamy finansowanie wprost polityków PiSu i Konfederacji przez tę firmę. Jak stwierdził szef rządu, to nie jest dyskusja o tym, kto lepiej zna się na giełdach kryptowalut. To jest dyskusja o bezpieczeństwie kraju. Tu chodzi wprost o sytuację, w której... Dwuznaczne pieniądze, brudne pieniądze, a w tle rosyjskie pieniądze służą finansowaniu polityki, polityków, chorych idei, tych, którzy, których jedynym celem jest powrót do władzy i niestety, jakkolwiek to brzmi okrutnie, realizowanie nie tylko swoich ambicji, ale także polityki Putina w Polsce. Taka jest prawda o Węgrzech, o kryptoaferze. W notatce ABW, którą otrzymał premier są nazwiska znanych prawicowych polityków prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Ziobry, Mateusza Mateckiego i Przemysława Wiplera z Konfederacji. Według Money.pl i Wirtualnej Polski osoby, które zainwestowały w kryptowaluty mają kłopot z odzyskaniem pieniędzy. Coraz głośniej zaczęło się mówić o tym po debacie z udziałem byłego premiera oraz lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza Bezpieczna Polska w Jasiące, podczas której politycy zadeklarowali wspólne stanowisko w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa kraju. Zdaniem Stefana Krajewskiego nie oznacza to, że na listach PSL pojawi się Mateusz Morawiecki, choć nie padło w tej kwestii żadne twarde zaprzeczenie. Jedna rozmowa, debata prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza z byłym premierem Mateuszem Morawiecki nie oznacza jeszcze wspólnej listy czy budowania koalicji, ale warto też pokazać różne spojrzenie na te same problemy i na te same wyzwania. W obliczu pojawiających się badań opinii publicznej, w których PSL znajduje się mocno poniżej progu wyborczego, minister zachowuje spokój. Odwołuje się przy tym do wcześniejszych doświadczeń partii. Podkreślił, że ludowcy skupiają się na merytorycznej pracy, a nie, jak stwierdził, na chwilowych wahaniach poparcia. Dariusz Kuc, Radio Kielce. 175 ukraińskich żołnierzy wróciło do domu z rosyjskiej niewoli. To nie tylko szeregowi i oficerowie, także członkowie Gwardii Narodowej, Strażnicy Graniczni oraz siedmiu cywilów, przekazuje prezydent Wołodymyr Zełenski na jednym z komunikatorów. Według ukraińskiego przywódcy wojskowi bronili kraju na różnych kierunkach, w tym w Mariupolu. Wielu z nich było rannych, w niewoli byli przetrzymywani od czterech lat. Ponad 30 tankowców kotwiczy w pobliżu, w pobliżu estońskiej wyspy Weindlo w Zatoce Fińskiej. Prawie połowa z nich to jednostki objęte sankcjami, zaliczane do tzw. rosyjskiej floty cieni. Są to stare i wysłużone jednostki pływające pod różnymi banderami wykorzystywane przez Rosję do transportowania ropy, by uniknąć sankcji. Na Wskazał też, że Estonia będzie unikać zatrzymywania takich jednostek, by nie ryzykować rosyjskiej odpowiedzi i eskalacji napięć. Estończycy zwracają uwagę, że na takich jednostkach często przebywają obywatele Rosji, którzy wydają polecenia załogom. Ze względu na bliskość wybrzeża nie można też wykluczyć możliwości nielegalnego transportu lub komunikacji między statkami a stałym lądem. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Policja ostrzega przed dziką zwierzęną na drogach. Wiosną dziki, sarny, jelenie, także łosie i lisy są bardziej aktywne, szczególnie po zmroku i rano, bo wtedy żerują. Blisko lasów kierowcy powinni szczególnie uważać i obserwować.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 Kiedy droga prowadzi przez las, trzeba zwolnić i jechać ostrożnie. To były informacje Polskiego Radia 24. Za oknem dużo chmur i tylko czasami wygląda słońce. Tak jest w większości regionów. Pogodnie jest na północy, na wschodzie pada miejscami słaby przelotne deszcz, deszcze ze śniegiem lub krupa śnieżna. Na termometrach od 7-9 stopni na południu i wschodzie 11 stopni jest na Mazowszu, 13 na zachodzie i lokalnie na południu. Radio podcast. Szczyt Europy. Pamiętasz takiego komisarza odpowiedzialnego za europejski styl życia? Za obronę, chyba, europejskiego stylu życia. To wszystko brzmiało dosyć dziwnie. Poprzednia Komisja Europejska, Margarita Skinas. Zresztą znany nam jeszcze wcześniej rzecznik, główny Komisji Europejskiej za Jean-Claude Junckera. Znany. Kiedy ten był przewodniczący. Znany także osobiście, no bo to kolejny taki przypadek, gdy jako rzecznik Komisji Europejskiej miał i dobry kontakt z dziennikarzami, więc wielokrotnie także rozmawialiśmy z z Skinasem, no, który teraz powraca w zupełnie nowej roli. Po ciężkiej pracy w Komisji Europejskiej, tej obronie europejskiego stylu życia, tam też za migrację trochę był odpowiedzialny. W poprzedniej Komisji Europejskiej teraz trzeba już zakasać rękawy i zająć się prawdziwą pracą, to znaczy poprawą sytuacji w greckim rolnictwie, właściwie uporządkować sprawy w greckim ministerstwie rolnictwa i z wszystkimi sprawami związanymi z rolnictwem, a to dlatego, że rzecznik komisji, potem wiceszef Komisji Europejskiej, teraz będzie ministrem rolnictwa, po dymisji Kostasa Ciarasa. To nie jest tak, że my jakoś śledziliśmy karierę pana Ciarasa w Grecji, ale ta afera jest tak duża, że dotarła też do Brukseli, bo to afera dotycząca wykorzystania unijnych środków w Grecji. Duży problem ma grecki premier, także Mitsotakis w tym momencie, bo musi się tłumaczyć, wiele dymisji, stanowisko stracił właśnie minister rolnictwa, ale także problem jest znacznie szerszy. Chodzi o dopłaty do rolnictwa dla nieistniejących gruntów. To była dosyć duża afera, która dotarła już do Brukseli kilka lat temu, bo to co raziło tutaj, to ta bezczelność, jeśli chodzi o wykorzystywanie unijnych dotacji. Ja pamiętam, że w Komisji Europejskiej śmiano się nawet, bo przecież te wnioski na wykorzystanie unijnych funduszy dotyczyły pól, które w ogóle nie mogły być użytkowane, czyli na przykład gaje oliwne z tych wniosków wynikały, są w bazach wojskowych. I też niektóre wnioski były na wykorzystanie na chyba y, banany w, y, na stokach Olimpu, gdzie warunki klimatyczne nie pozwalają na uprawę bananów. Ale albo się zmienia. Albo gdzie były kopaliska archeologiczne. Tam też miały być jakieś pola uprawne. Więc wszystko stało na głowie. Europejska prokuratura się tym zainteresowała. Najwyższy czas, żeby te wszystkie sprawy uporządkować. A jeszcze by uśmiali się niektórzy urzędnicy, że te gaje oliwne, które w rzeczywistości nie powstawały, to y, czasami y, greccy rolnicy Przeszedł przez wszystkie szczeble chyba w, w Komisji Europejskiej. Najpierw był w jednej z dyrekcji generalnych, potem był w gabinecie greckiego komisarza, jeżeli dobrze pamiętam. Najpierw zastępcą szefa gabinetu, potem szefem gabinetu i później trafił do, do Komisji Jean-Claude Junckera. Ale on był wcześniej coś... europosłem. A no tak, jeszcze był przez moment europosłem. I to już I była potem, taka tak, dziwna tak. sytuacja niespotykana, że europoseł rezygnuje z dobrej funkcji w Parlamencie Europejskim, aby zostać rzecznikiem Komisji znaczy z dobrej funkcji, z dobrej pensji bardziej, ale może ta funkcja europosła to tak może uznał, że większe wpływy będzie miał w samej Komisji Europejskiej. No i to, nie to, żeby tu były jakieś mniejsze pensje. No ale jednak rzecznik komisji, okej, okay, nawet ten główny, no może kiedyś to były po prostu inne czasy. No właśnie. Rzecznik komisji miał inne znaczenie, jego słowo miało inne znaczenie. Dzisiaj, jeśli popatrzymy na rzeczników komisji, to już i w tej kadencji, i w poprzedniej, no bez porównania z, z Kinasem. I to nie jest kwestia ich osobowościowa, bądź braku przygotowania, tylko to jest kwestia... Dochodzimy do naszego ulubionego tematu. Rozumiem, że podałeś mi piłeczkę, piłkę w polekarne <gry> Albo ścinam, albo strzelam już z karnego. Dochodzimy do zarządzania Komisją Europejską przez szefową Urzulę von der Leyen. Wszystko tak scentralizowała. Musi mieć kontrolę nad wszystkim, że rzecznicy po prostu mają jedno zdanie line to take, czyli linię, którą muszą przyjąć i muszą wygłosić. No i potem się męczą, pocą podczas konferencji prasowych południowych w Komisji Europejskiej, bo chcemy wiedzieć więcej, a oni więcej nie mogą powiedzieć, bo nie wiedzą, nie mogą. Kiedyś rzecznik był bardziej stanowiskiem politycznym, Choć ja pamiętam jeszcze wcześniejsze komisje, kiedy rzecznicy naprawdę mieli kontakt z komisarzami i wiedzieli wszystko, więc mogli politycznie nawet odpowiadać. Przy Jean-Claude że to było nieco bardziej ograniczone, ale wciąż Margarity nas mógł wygłaszać polityczne kwestie, no teraz to już nie do pomyślenia. I nie do pomyślenia, że szefowa komisji Ursula von der Leyen zdecydowałaby się na tak silnego rzecznika Komisji Europejskiej, tak. który rzeczywiście... Miał coś do powiedzenia, który wychodził też przed szereg. No dzisiaj już nie. Dzisiaj to już musi być tylko tło dla szefowej. Zaczęliśmy ten odcinek od Bańki Brukselskiej, ale wypłyniemy w nim... na sytuację z perspektywy Brukseli, rozmawiając także z wice szefem partii TISA, której sondaże dają w tym momencie największe szanse na zwycięstwo, ale to jak sytuacja będzie się układać w najbliższych tygodniach ciągle jest jeszcze niejasne i być może nie będzie też jasne w dniu ogłoszenia wyników. My z pewnością do tego tematu jeszcze powrócimy, a dziś zachęcamy Państwa do odsłuchania odcinka numer 61. I nie powiemy też, że unijne kraje już teraz powinny zacząć uzupełniać zapasy gazu przed zimą. Takie jest zalecenie ekspertów unijnych z Grupy Koordynacyjnej do Spraw Gazu. Nadzwyczajne spotkanie zwołała Komisja Europejska. Przypomnijmy, że unijne przepisy nakazują państwom. Napełnienie magazynów do listopada w 80%. Zwykle państwa członkowskie zaczynały to robić po wakacjach. Teraz jest zalecenie, że by zrobiły to już teraz w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Krótkoterminowych zagrożeń dla dostaw nie ma, ale są zagrożenia te długoterminowe, dlatego lepiej, żeby magazyny z gazem były już szybciej zapełnione. Nie będziemy też opowiadać o apelu włoskiej premier Giorgi Meloni, która chce, aby Unia, Bruksela, zawiesiła zasady Paktu Stabilności i Wzrostu, czyli te fiskalne reguły, które z reguły wiążą działania unijnych rządów. A w obecnej sytuacji, nazywanej wprost kryzysową z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, należy rozważyć zawieszenie tego typu zasad, podobnie jak miało to miejsce w czasie pandemii, COVID-19. I choć to nie pierwszy taki apel, to komisja na razie nie zamierza podejmować tego typu działań. I Komisja Europejska pewnie też nie będzie reagować na obniżenie podatku VAT na paliwa, które zaczęły obowiązywać w Polsce i w Hiszpanii. Wprawdzie Komisja Europejska wysłała list do Madrytu i do Warszawy przypominający, że to jest niezgodne z unijnym prawem, ale sytuacja jest kryzysowa, jak powiedziałeś, nadzwyczajna. No, mało prawdopodobne jest, by Komisja Europejska reagowała i jakoś rozpoczynała postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Te listy były wysłane z automatu, ale Komisja doskonale zdaje sobie sprawę, że w całej Europie sytuacja jest bardzo trudna, szybujące ceny energii. W związku z czym zapewne Polska i Hiszpania będą mogły pozostać przy tych nowych zasadach pod warunkiem, że będą one tymczasowe. No i nie będziemy dziś także mówić o Polskim Krajowym Planie Odbudowy. Pamiętają Państwo jeszcze taki skrót KPO. Te pieniądze ciągle do Polski płyną, a w przyszłym tygodniu spodziewamy się kolejnej decyzji dotyczącej kolejnej transzy dla naszego kraju. Tak, to już będzie czwarta transza, ponad 7 miliardów euro, około 29 miliardów złotych. Problemy były trochę z tym wnioskiem związane z reformą Państwowej Inspekcji Pracy, wstrzymanie pracy nad reformą. Tutaj zawisła groźba utraty części pieniędzy, ale te negocjacje Polski z Komisją Europejską, choć trudne, to zakończyły się pomyślnie. Potem jeszcze tylko Komisja czekała na podpis prezydenta. Kiedy on się pojawił, Rozpoczęły się wewnętrzne procedury w Komisji Europejskiej. Przyszły tydzień to jest wstępne zielone światło, potem jeszcze zgoda państw członkowskich. Jeśli nie będzie żadnych opóźnień, w maju te pieniądze Polsce zostaną przesłane. I to nawet Karol Nawrocki, podpisując tę ustawę, mówił, że robi to właśnie z tego powodu, aby pieniędzy z KPO dla Polski nie blokować. To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24. Dzień dobry Państwu. Witamy w 65. odcinku naszego podcastu. Tym razem o rozszerzeniu. Wielu naszych słuchaczy wspominało, że chciałoby taki właśnie podcast usłyszeć, więc spełniamy prośby Państwa. Dzisiaj powiemy o tej kolejce do Unii Europejskiej. też powiemy o tych falach rozszerzeniowych w Unii, bo jeszcze niedawno Rozszerzenie Unii było dla samej Unii ciężarem i bólem głowy. Mówię o latach 2017, 2018, 2019, kiedy z takim no, z ciężkim sercem podejmowano rozmowy o rozszerzaniu. Teraz po napaści rosyjskiej na Ukrainę i po takich, a nie innych wypowiedziach prezydenta Trumpa to wszystko się zmienia. Ta mobilizacja jest większa nie tylko po stronie Unii Europejskiej, aby otworzyć się na nowe kraje, ale też jest większe zainteresowanie poza Unią. Te sondaże w niektórych krajach, które do tej pory nawet niechętnie patrzyły na Unię Europejską, wskazują, że rozważają. A może jednak, może jednak warto do Unii Europejskiej przystąpić? Może to jest całkiem atrakcyjna opcja? I to nawet te kraje, które już wcześniej powiedziały nie, Albo w trakcie rozmów z Unią się rozmyślały, a teraz na nowo ten temat powracam. Norwegia dwukrotnie w referendum powiedziała nie. Islandia rozmawiała z Unią, ale potem wstrzymała rozmowy. Mam na myśli też Kanadę, no, która z Unią nie rozmawiała, ale jakby bardziej się do niej teraz zbliża. No to i są... też kraje Bałkanów Zachodnich oczywiście bo zaczęłaś od tych takich atrakcyjnych nagłówków, od tych krajów, które wzbudzają największe emocje, no bo zajmiemy się tym dzisiaj, czy właściwie w ogóle Kanada, Norwegia, to jest realne, to możliwe? Wymieniłaś kraje z Bałkanów Zachodnich, no to ci tradycyjni powiedzmy kandydaci, którzy spokojnie w tej kolejce do odlotu w tym terminalu Unii Europejskiej, czekają już od wielu, wielu lat. Czy tak spokojnie, to jeszcze państwu powiemy, ale czekają. Negocjują, otwierają te kolejne rozdziały, zamykają, jak się uda. No i jest, jest kilka tych krajów, które po agresji rosyjskiej bardzo szybko wysłały wnioski, jak właśnie Ukraina, Mołdawia i Gruzja, ale negocjacje Nie ściskają przed kolejkę. No ty tak ładnie powiedziałaś, ale też nie otwierają tych rozdziałów negocjacyjnych, no bo tej kolejki nie pozwala otworzyć, przeskoczyć, nie pozwala Wiktor Orban. To Formalnie też... nie otwierają. Rzeczywiście wszystko toczy się w grupach roboczych, ale to też Państwu wyjaśnimy. Ale są jeszcze inne. Turcja, Armenia, Maroko. Wszystko po kolei. To dziś przed nami na temat tego, kto jest zainteresowany, aby do Unii Europejskiej dołączyć i jakie ma szanse, aby tak rzeczywiście się stało. No to pierwsze, Kanada ma szansę? Czy w ogóle tak rzeczywiście chce do tej Unii Europejskiej wejść? Kanada ma większe szanse, jak słychać w Brukseli, aby dołączyć do Eurowizji niż do Unii Europejskiej. Może gdyby dołączyła do Eurowizji, to dominowałaby w tym konkursie piosenki. Zresztą kolejny zbliża się, więc... Ty to na bieżąco śledzisz, zdaje się, ta Eurowizję, prawda? Kiedyś Nie. przewidziałeś chyba zwycięzcę Włochów, Jak, prawda? No, jako korespondent w, przy Unii Europejskiej. To jest mój obowiązek służbowy, aby śledzić konkurs <laughs> Eurowizji. Przepraszam. I było zamierzone. kandydatów. Stąd tak, stąd Eurowizja jak najbardziej dla Kanady. No jest już Australia w Eurowizji, więc dlaczego nie Kanada? Natomiast wejście do Unii Europejskiej, były takie rzeczywiście pytania i nagłówki, Ale były też oficjalne pytania. Sprowokował też je premier Kanady, który kiedyś miał powiedzieć, Markani miał powiedzieć, że Kanada jest najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów. Sprowokował to tak naprawdę Donald Trump, który chce Kanadę przejąć, zająć. No i skoro tak, no to Kanada też się rozgląda po świecie szukając partnerów. I już widzimy, jak zacieśnia relacje z Wielką Brytanią, ale teraz padło pytanie, co z Unią Europejską. I nawet sam premier na te pytania odpowiadał, bo Kanadyjczycy chętnie to zdanie o tym najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów podchwycili. No i Mark Carney zupełnie niedawno odpowiadał na pytanie, czy Kanada mogłaby wejść do Unii Europejskiej. Krótka odpowiedź brzmi nie, tak mówi premier Kanady. Nie jest to naszą intencją, to nie jest ścieżka, którą podążamy. Unia stawia na większą integrację, my stawiamy na większe partnerstwo z tą właśnie Unią Europejską, czyli Wielka Brytania, tak, i teraz blok europejski, to są kraje, z którymi Kanada chce zacieśniać relacje, ale do Unii Europejskiej nie chce wchodzić. Poparcie Kanadyjczyków jest zaskakująco wysokie, jeśli chodzi o temat, który wydaje się zupełną abstrakcją, to w lutym 2026 roku 48% Kanadyjczyków popierało przystąpienie do Unii Europejskiej. No ale jednak znacznie więcej, 74% opowiada się za pogłębieniem strategicznej współpracy z blokiem, co właśnie się w tym momencie dzieje. Ale też oficjalnie jeden z europosłów, niemiecki europoseł wysłał pytanie do Komisji Europejskiej, czy to w ogóle jest możliwe, aby rozszerzenie dotyczyło takiego kraju jak Kanada. I Jest oficjalna odpowiedź Komisji Europejskiej z maja 2025 roku. Odpowiedź na piśmie. Kanada nie kwalifikuje się jako państwo europejskie w rozumieniu terminu obecnie określonego w artykule 49 traktatu o Unii Europejskiej. Więc bez rewizji traktatów, a takich planów nie ma, nie ma możliwości, aby Kanada do Unii przystąpiła. I to jest też powód, dla którego Maroko, które chciało do Unii wstąpić, też do niej nigdy nie przystąpi. Choć zgłosiło się, ustawiło się w tej kolejce w 1987 roku, Maroko wysyła swój wniosek akcesyjny z nadzieją, że może te drzwi się dla tego kraju otworzą, ale jednak nie. Unia stwierdza, to jest Afryka, to nie jest Europa, więc wniosek oficjalny, wniosek akcesyjny Maroka został przez Unię odrzucony. Ale na wejście do Unii Europejskiej ma szansę Islandia, i kto wie, czy to nie będzie pierwszy albo drugi kraj. Jeżeli Unia już się będzie rozszerzać, to właśnie to będzie Islandia. Przypomnijmy historię relacji Islandii z Unią Europejską. Składa wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Rok później rozpoczyna negocjacje. W związku z kryzysem bankowym i finansowym Islandia zaczęła szukać pomocy w Unii Europejskiej. Ale rok 2015 sama Unia ma problemy. Kryzys w strefie euro, kryzys migracyjny, to wszystko powoduje, że Islandia jednak te negocjacje zatrzymuje. Wprawdzie otworzyła 27 rozdziałów, zamknęła 11 po doświadczeniach 2015 roku uznała, że no lepiej jej będzie jednak poza Unią Europejską. Zaczęła się też odbijać po tym kryzysie. Gospodarka szybciej się rozwijała. Uznała, że ta pomoc Unii Europejskiej jest na, jednak nie jest na tyle warta, skoro w innych dziedzinach Islandia musiałaby się jednak poddać dyktatowi Brukseli. Tu głównie chodzi o rybołówstwo. Islandia się szczyci tym, że ma bardzo dobre łowiska, nie chciałaby udostępniać dziś Unii Europejskiej, zresztą zdaje się to trzy czwarte eksportu kraju, to jest właśnie rybołówstwo. Gdyby wstąpiła do Unii Europejskiej, no to nie dość, że byłyby kwoty połowowe, no to jeszcze inni mogliby łowić na tych wodach islandzkich. No te ryby to jest trudny temat tych negocjacji. Jeśli negocjacje ruszą, ponownie, bo ten wniosek, o którym mówisz, nigdy nie został wycofany formalnie, został jedynie zawieszony. I teraz, przed nami, za kilka miesięcy, pod koniec sierpnia, referendum na Islandii, Mówi też o tym premier Islandii Kristun Frostadotir. Islandzka premier mówi o otwieraniu nowych możliwości dla Islandii. To wszystko się pozmieniało, bo to referendum, mówisz, w ciągu kilku miesięcy ma być zorganizowane końcówka sierpnia. A jeszcze niedawno rząd 29 sierpnia. Tak. tak, a jeszcze niedawno rząd islandzki. Zastanawiał się czy to referendum nie będzie zorganizowane w 2027 roku. Co się zmieniło? No zmieniła się retoryka amerykańskiego przywódcy, to znaczy prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym obecnie jest teraz Donald Trump. Takie nagrody Parlament Europejski przyznaje zasłużonych dla integracji europejskiej. To, to ładne, rzeczywiście. W maju będzie m.in. dla Angeli Merkel, dla Załęckiego, dla Lecha Wałęsy. Można się zastanawiać przy niektórych nazwiskach, zwłaszcza Angeli Merkel... Ale ja myślę, że nie masz, nie masz wątpliwości, że następnym nagrodzonym za zasługi dla integracji europejskiej powinien być Donald Trump. Absolutnie. Ta Unia Europejska staje się bardziej atrakcyjna chociażby dla takiego kraju jak Islandia. Wystarczyło, że przedstawiciele amerykańskiej administracji, sam Donald Trump w jednym z przemówień chyba cztery razy Islandię wymienił, a to wszystko działo się w kontekście przejmowania Kanady i Grenlandii. Zdaje się, kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Islandii mówił, że to dobre miejsce, żeby tutaj był 52 stan. To wszystko wystarczyło, żeby Islandia ponownie zainteresowała się Unią Europejską. A jeszcze jak dostanie kolejną nagrodę Donald Trump, nagrodę od Unii, taki ten medal, order, bo to jest nowy order, to będzie zadowolony, przejść się odebrać. A, zwłaszcza, że no, do Sacharowa mu daleko, ale osoby nagradzane w Europie potem mają otwartą drogę do Nobla, tego wyczekiwanego przez amerykańskiego prezydenta. No ale wiem Sacharowa zasługi... dałbym w pakiecie od razu, razem z orderem. Zasługi dla integracji europejskiej nie Niewątpliwie prezydent Stanów Zjednoczonych ma. A jeśli chodzi o samych Islandczyków, to już ponad połowa, prawie 60% popiera wznowienie rozmów, bo też zaznaczmy 29 sierpnia referendum nie o przystąpieniu Islandii do Unii, o wznowieniu rozmów. Oczywiście jest to pewien wskaźnik, czy Islandczycy chcą, czy nie chcą do Unii Europejskiej ale to jeszcze nie będzie oznaczało samego wejścia, to możliwe jest, jeśli negocjacje pójdą sprawnie, jeśli te ryby nie przeszkodzą w 2028 roku. Wstąpienie Islandii do Unii Europejskiej nie jest ze względów ekonomicznych. Gospodarka islandzka naprawdę teraz radzi sobie dobrze, zresztą po tym kryzysie dostała pomoc z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jeżeli Islandia myśli o wejściu, to ze względów bezpieczeństwa. Inny przypadek podobny tutaj, który przychodzi na myśl, to też Szwajcaria, ona także zgłosiła wniosek akcesyjny, oficjalnie wysłała do Brukseli, że chce wejść do Unii Europejskiej, ale to nie jest żaden news dla państwa. To jest informacja z 92 roku, ale potem z kolei było właśnie referendum w Szwajcarii. Jak to w Szwajcarii? Szwajcarzy powiedzieli nie i oficjalnie ten, ta kandydatura szwajcarska została wycofana w roku 2016. Co ciekawe, Szwajcarzy wycofali ten swój wniosek. Kilka dni zdaje się tydzień przed brytyjskim referendum w sprawie Brexitu, to też znamienne, szwajcarom Unia Europejska nie jest potrzebna. Wewnątrz kontynentu bez żadnych zagrożeń z którejkolwiek strony, mocna, silna gospodarka, jak chce współpracować z Unią Europejską, to współpracuje, zdaje się jest regulowana ta współpraca przez sto różnych y, y, regulacji. Szwajcaria wybiera sobie w zasadzie Unię Europejską, jak to często mówimy, à la carte, czyli co jej się podoba, to sobie dobiera. I może to robić, Unia Europejska się na to zgadza, bo z tą Szwajcarią też chciałaby współpracować. To teraz inny kraj, gdzie też możemy zastanawiać się, dla kogo to byłaby większa korzyść przystąpienia do Unii Europejskiej? Dla Norwegii czy dla Unii właśnie? Norwegia już kilkukrotnie ubiegała się o to, aby do Unii przystąpić, czterokrotnie już tak naprawdę, dwukrotnie w latach 60. Tam wtedy nie udało się jeszcze z powodu De Gaulle'a, który blokował takie wnioski razem z Wielką Brytanią, tego rozszerzenia nie chciał. Bardzo blisko już było, gdy było rozszerzenie o Finlandię, Szwecję i Austrię. W tej grupie była także Norwegia. Złożyła wniosek, przeprowadziła negocjacje, ale po referendum... 52,2% głosujących zagłosowało przeciw wejściu do Unii Europejskiej. Norwegia do Unii nie weszła. I teraz można się zastanawiać, czy to wszystko się nie zmieni, czy nie będziemy mieć efektu domina. Jeżeli Islandia wznowi negocjacje z Unią Europejską i wejdzie jako pierwsza bądź druga do tej wspólnoty, czy to nie uruchomi też decyzji w samej Norwegii i i ona zacznie się starać ponownie o członkostwo w Unii i ponownie zorganizuje referendum. Teraz te nastroje nieco się zmieniają. To jest najwyższe poparcie dla Unii od kilkunastu lat, ale to ciągle nie jest ponad połowa. 35% Norwegów odpowiedziało, że zagłosowałoby za wejściem do Unii Europejskiej, gdyby takie referendum się odbyło, ale jak na razie takich planów referendum nie ma. Sytuacja inna niż w Islandii. Obecny rząd Norwegii nie podnosi tego tematu, nie zapowiada wejścia do Unii, nie zapowiada referendum, więc do 2029 roku pewnie nic takiego się nie wydarzy, choć tych czynników integrujących jest też dużo w ostatnich latach. Ten czynnik główny w Białym Domu też tutaj ma znaczenie. Ale także kwestia współpracy energetycznej. Przecież Norwegia stała się jednym z najważniejszych w tym momencie dostawców energii po odejściu od surowców rosyjskich. Norwegia współpracuje w ramach Frontexu z Unią Europejską, jest w strefie Schengen. Więc te relacje są bliskie, są coraz bliższe. Wejście do Unii możliwe, ale raczej w kolejnej dekadzie. A skoro jesteśmy na północy, to jeszcze wspomnijmy Grenlandię, bo to też osobliwa sytuacja kraju, który o Unii Europejskiej zaczął mówić coraz głośniej. A wszystko to za sprawą gruźb Donalda Trumpa. I w tym momencie ponad 60% Grenlandczyków opowiada się za... Powrotem do Unii, dodajmy powrotem, bo Grenlandia wchodziła razem z Danią do Unii Europejskiej, a potem po referendum wystąpiła z Unii, więc częścią Unii nie jest, ale Grenlandczycy także zastanawiają się, czy to nie zapewniłoby im większej stabilności i bezpieczeństwa, szczególnie w tych napiętych relacjach transatlantyckich. Dla Unii Europejskiej byłaby to oczywiście dobra sytuacja, zwłaszcza, że i Islandia i Grenlandia, jeżeli by do tego doszło, o Norwegii nie wspominając, ale zwłaszcza te dwa wyspiarskie kraje mają strategiczne położenie. O tym jak bardzo jest to strategiczne, to też mówiliśmy w jednym z naszych odcinków w przypadku Grenlandii po groźbach Donalda Trumpa do odsłuchania. Oczywiście zapraszamy. No dobra, to są takie kraje, które do Unii Europejskiej, gdyby tylko chciały tak naprawdę, to mogłyby przystąpić dość szybko, bo tutaj i problemów z praworządnością nie ma, i gospodarka rozwinięta, i, i z korzyścią dla Unii Europejskiej, ani też ludności nie ma za dużo, aby był to jakiś problem dla rynku pracy. I też relacje z Unią Europejską jakieś tam są. Prawo jest dostosowane w wielu kwestiach. Ale przejdźmy do tych krajów, które... Czekają w tej kolejce do Unii Europejskiej już dość długo i spokojnie tutaj negocjują i muszą negocjować, także przekonywać pozostałe kraje, że byłyby pewną wartością, gdyby do rozszerzenia doszło. Pierwszy kraj, który chyba możemy teraz powiedzieć, jeżeli nastąpi rozszerzenie, będzie pierwszym, który bramę Unii Europejskiej przekroczy, czyli... 38. Choć wniosek o członkostwo Czarnogóra zgłosiła już w 2008 roku, w 2010 została kandydatem, to ciągle jeszcze zamyka kolejne rozdziały. Otworzyła już wszystkie. 33 rozdziały negocjacyjne, 14 udało się zamknąć. Większość w ostatnich latach, czy też w ostatnich miesiącach, więc tu rzeczywiście jest pewne przyspieszenie. O tym, jakie zmiany dokonują się w Czarnogórze, mówił przed miesiącem. Tu w Brukseli premier tego kraju. Mirojko, spalić. Premier mówi o tsunami, zmian, jakie dokonują się w tym kraju. Mówi, że jest optymistą. No i z optymizmem wypowiada się także komisarz do spraw rozszerzenia, Marta Kos, która po zamknięciu 14 rozdziału negocjacyjnego gratulowała, mówiąc jak ciężka praca i zaangażowanie przynoszą efekty your hard work and commitment are paying off, Unijna komisarz Marta Koz mówiła też, że Czarnogóra to inspiracja dla wszystkich krajów kandydujących. Potwierdziła to, o czym ty też mówiłeś. Prymus, Czarnogóra jest najbardziej zaawansowanym krajem w procesie przystępowania do Unii Europejskiej. I zakończyła słowami gratulacje dla Czarnogóry. Premier Czarnogóry wspomniał, że chciałby zakończyć negocjacje do końca tego roku i 2028 to jest cel władz Czarnogóry, żeby być 28 krajem członkowskim. W Komisji Europejskiej raczej ostrożnie zapatrują się na te terminy. Mówi się, że może ta Komisja Europejska czyli von der Leyen na jej czele, do 2029 roku mogłaby zakończyć wszelkie procedury związane z przystąpieniem Czarnogóry do Unii Europejskiej, ale są tacy, którzy mówią, to odbędzie się po 2029 roku, może w okolicach 2030. Niewątpliwie teraz jest klimat na rozszerzanie i są takie głosy, że Unia Europejska szybko powinna podjąć decyzję, żeby pokazać, że się jednak rozszerza. Czyli mówię, że to hasło 28 kraj na w 28 roku nie do końca może się sprawdzić, ale może się sprawdzić 29 kraj w 29 roku, jeśli połączymy to z Islandią. Zresztą ambasador Czarnogóry przy Unii Europejskiej mówi, że może podzielić się tym 28 miejscem w kontekście Islandii, mówiąc, że na razie zamknęliśmy więcej rozdziałów niż Islandia i planujemy zamknąć jeszcze kilka przed tym referendum w Reykjaviku, ale ten wyścig jest interesujący dla nas obu, możemy razem do Unii Europejskiej przystąpić. Czarnogóra, dodajmy, mały kraj, bez problemów. Który ma już euro, który jest w NATO? Tak naprawdę niewiele osób zauważy, jeśli nawet Unia Europejska tę Czarnogórę przyjmie, więc tu z wejściem Czarnogóry naprawdę nie będzie problemu. Kwestia terminów i procedur, które zawsze zajmują trochę czasu. 630 tysięcy mieszkańców, więc to taka wielkość średniego unijnego miasta. Kolejna w kolejce Albania, której wielkość przypomina mniej więcej Rzym, jeżeli mówimy już o porównaniach. Albania, która chyba najgłośniej ze wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich protestowała przeciwko wstrzymywaniu procesu rozszerzania Unii Europejskiej za sprawą premiera tego kraju, Edi Rama, przy wielu okazjach w ostatnich latach krytykował Brukselę za to, że nie chce się zgodzić na rozpoczęcie negocjacji, a właściwie nie tyle Brukselę, co w ostatnich latach Bułgarię, która blokowała rozpoczęcie negocjacji i z Albanią i z Macedonią Północną. It's a to hańba i wstyd, że Bułgaria, która jest krajem natowskim, bierze za zakładników dwa inne kraje sojuszu, czyli Albanię i Macedonię Północną i to w momencie, kiedy na wschodniej granicy toczy się wojna, a 26 pozostałych unijnych krajów siedzi cicho w przerażającej niemocy. latuje do Brukseli, walczy o te swoje interesy i jest też słuchany, to znaczy wyrobił sobie dość dobrą opinię już tutaj w tym, w tym mieście, w tych instytucjach unijnych i rzeczywiście nawet takie zdania, które wzbudzają no pewne zastanowienie, gdy odzywa się Dirama, chcąc tak czasem potrząsnąć tą Unią Europejską, ale czasem też przyznać się, że to jest pierwsze imperium, tak mówi o Unii, którego częścią chcemy my, Albańczycy, być. Byliśmy włączeni do Imperium Osmańskiego, byliśmy pod Sowietami. To nie był nasz wybór, a teraz dokonujemy własnego wyboru i wszyscy rozumieją naszą determinację. Lepiej nas wpuścić do Unii, bo nie damy spokoju, będziemy nękać. Więc lepiej wpuśćcie nas do Unii. Albania złożyła wniosek akcesyjny w 2009 roku. W 2014 uzyskała status kandydata i dopiero w 2022 rozpoczęły się negocjacje w połowie 2022. To było wtedy, kiedy Unia Europejska już zaczęła inaczej patrzeć na Bałkany po napaści Rosji na Ukrainę. Wszystkie rozdziały negocjacyjne są otwarte. Żadnego Albania jeszcze nie zamknęła ale ma zamiar to zrobić w najbliższej przyszłości. I tu dochodzimy do momentu, kiedy należałoby wyjaśnić, jak w ogóle te negocjacje są prowadzone. Jak państwo słyszą, przy każdym z tych krajów kluczowa ta data podstawowa to jest wysłanie wniosku. Każdy musi oficjalnie poprosić o to, aby do Unii Europejskiej przystąpić, a potem otrzymać status kandydata. To też jeszcze nie rozpoczyna negocjacji, bo nawet ze statusem kandydata można sobie tak kilka lat czekać, do tego też jeszcze przejdziemy. Ważne jest rozpoczęcie negocjacji. To też jeszcze nie jest wszystko, bo można mieć początek negocjacji wpisany w dokumentach. Ale ich formalnie nie rozpocząć. Nie roz otworzyć żadnego negocjacyjnego rozdziału. Albania już te negocjacje rozpoczęła po wielu bitwach. Negocjacje podzielone są na 35 rozdziałów negocjacyjnych, przy czym tak naprawdę najważniejsze są 33 rozdziały, bo 34 to jest rozdział instytucje, 35 inne sprawy, które mogą być przerzucone, jeżeli jakieś sprawy nie zostaną rozwiązane podczas negocjacji. Tu jeszcze pojawia się inne słowo, które też często mogą Państwo usłyszeć, tak zwane klastry, bo te wszystkie rozdziały podzielone są na takie podgrupy, właśnie klastry. Tych klastrów jest sześć. I pierwszy klaster to jest klaster właściwie kluczowy otwiera się tak się go nazywa zawsze, fundamentalny tak, od, zawsze się go otwiera jako pierwszy i zamyka jako ostatni. To oznacza, że jeżeli już ten klaster jest zamknięty, to kraj kandydujący jest przygotowany do wejścia do Unii Europejskiej, bo na ten klaster składają się takie rozdziały jak sądownictwo, prawa podstawowe, sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo i kontrola finansowa. Są też takie rozdziały, które najłatwiej jest otworzyć i zamknąć. Tu nie ma większego problemu w przypadku na przykład edukacji kultury albo nauki i badań. Rzeczywiście są takie kraje, które otworzyły tylko takie rozdziały lub tylko takie rozdziały zamknęły, no bo to z reguły jest najprostsze. Jeśli chodzi o pozostałe klastry, rynek wewnętrzny jako drugi, tu też możemy... Wymienić kilka rozdziałów. Swobodny przepływ towarów, pracowników, przepływ kapitału, prawo spółek. Trzeci to konkurencyjność. Czwarty klaster to zielona agenda. Piąty głównie rolnictwo. A szósty to relacje zewnętrzne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obronna. I tak jak wspomniałaś, Albania jest dumna z tego, że otworzyła wszystkie 33, no bo tak oficjalnie jest to zapisane, wszystkie 33 rozdziały ma otwarte, no ale żadnego jeszcze nie udało jej się zamknąć. Albania jest ciekawym przykładem. Albania próbuje nawiązywać do strategii negocjacyjnej Chorwacji. Chorwacja, kiedy negocjowała wejście do Unii, to mówiła, że no jesteśmy tym krajem, których przecież Europejczycy chętnie wybierają na wakacje. Przyjmijcie nas do siebie. Albania teraz robi to samo. Chcę pokazać, że też jest taka interesująca. Przecież coraz więcej osób kupuje nieruchomości w Albanii, coraz więcej osób wybiera się na wakacje do Albanii i Chorwacja chciała pozbyć się tej łatki kraju zbrodniarzy wojennych i stała się krajem, który chętnie do siebie przyjmował Europejczyków. Albania teraz chce pozbyć się łatki kraju mafijnego. Szczyt Europy. I Komisja Europejska co kilka miesięcy prezentuje taki raport dotyczący właśnie rozszerzenia, oceniając tych najlepiej radzących sobie kandydatów, tych, którzy radzą sobie najgorzej. No i tych najlepiej radzących sobie właśnie wymieniliśmy. Czarnogóra i Albania tutaj na szczycie, chwalona przez Komisję Europejską. Na pozostałe kraje z Bałkanów, no to już gorzej. Gorzej oceniana jest na przykład Serbia, która też dość długo w tej kolejce już czeka. Serbia jest Problematyczna. Gdyby to był prawdzi z prawdziwego zdarzenia kraj yy, spełniający standardy zachodnie, to Serbia nie miałaby większego problemu, żeby zakończyć te negocjacje. No ale problemem jest to, że to jest bardziej marionetka Rosji obecnie, aniżeli kraj europejski z prawdziwego zdarzenia. Przy czym... Można się zastanawiać, dlaczego taka sytuacja w Serbii jest. Ja nie wiem, czy to nie są problemy strategii unijnej, która tak naprawdę nigdy przed tą Serbią czerwonego dywanu nie rozkładała. Faktem jest, że Serbia ma bardzo daleko do Unii Europejskiej obecnie. Poparcie dla Rosji, niechęć w stosowaniu sankcji wobec Rosji, zresztą częste wizyty w Moskwie. Ale przynajmniej dzięki temu może przekazywać wiadomości z Moskwy. Czyli nawiązywałeś do sytuacji nie tak dawno, kilka miesięcy temu prezydent Serbii Aleksander Vučić był w Brukseli na rozmowach w Komisji Europejskiej. I tak, te słowa. Mam wiadomość z Moskwy i taka nieco zmieszana szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, która miała świadomość, że mikrofony wychwytują. Właśnie te słowa. Powiedziała, dobrze, dobrze, to później. No, no, let's, let's to... Więc tak, przekazuję przynajmniej te wiadomości z Moskwy, ale Serbia jest problemem. Serbia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku. Status kandydata ma od 2012 roku. Negocjacje rozpoczęła w 2014 roku. No i 22 rozdziały otwarte zaledwie dwa zostały zamknięte. I te dwa to właśnie ta kultura i edukacja. I to nie jest tylko kwestia bliskości Rosji, ale też tak naprawdę odchodzenie od standardów demokratycznych obecnych władz. Szczególnie po tej katastrofie wiaty na dworcu w Nowym Sadzie, tutaj też protesty opozycji, które zostały uciszone przez władze w Serbii, co nie spodobało się i było krytykowane także przez Brukselę. Sam wócić odbija piłeczkę i próbuje obarczyć odpowiedzialnością Unii Europejską. Tak na przykład mówił, kiedy do Serbii poleciała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, i tak mówił o postępach w negocjacjach. Za jest członstwo w Unii strategiczne i wspólnej polityki. W jak słyszymy mówi, że dla Serbii członkostwo w Unii jest strategicznym zobowiązaniem, jest priorytetem polityki zagranicznej i tu przytek wobec Unii Europejskiej, że od początku wojny na Ukrainie Unia nie otworzyła ani jednego rozdziału, ani jednego klastra z Serbią. No i to jest taki resentyment, takie wrażenie na Bałkanach, które teraz przebija się od czasu do czasu, że właśnie do tej kolejki wepchały się także kraje, kraje takie jak Ukraina czy Mołdawia, które powinny swoje odczekać i tak czekają, ale które mają te szanse, czy też faworyzowane są w tej kolejce przez Komisję Europejską kosztem właśnie starań krajów bałkańskich. A spośród tych krajów bałkańskich, które mają status kandydata, no to jeszcze jest Bośnia i Hercegowina. Tu jest ciekawy przypadek, bo trochę staraliśmy się dowiedzieć, tak aby sobie też wpisać, przygotowując się do tego odcinka, czy ta Bośnia to właściwie rozpoczęła te negocjacje, czy nie rozpoczęła Negocjacji W różnych źródłach są inne daty wpisane. No bo tak, wniosek jest złożony, 2016 rok przez Bośnię. Status kandydata jest, 2022 rok, a początku negocjacji nie ma. I to nie chodzi tylko o to, że te rozdziały nie są otwarte. To zielone światło przyznane przez Radę było warunkowe, to znaczy początek negocjacji tak, jeśli dodatkowe warunki spełni Bośnia i Hercegowina, dostała taką listę zadań do wykonania przez komisję, więc choć oficjalnie decyzja została podjęta, to z gwiazdką, jeśli warunki zostaną spełnione, więc negocjacji bośnia i Hercegowina jeszcze z Unią Europejską nie prowadzą. Właśnie, to był taki spór między nami, kiedy mówimy formalnie, że jakiś kraj rozpoczął negocjacje członkowskie. No i nie wystarczy decyzja unijnych krajów. Jeżeli jest warunek, a warunku się nie spełnia, to tych negocjacji się nie otwiera i nie jest to bynajmniej przykład. Ukrainy, I słyszą państwo, oddali. o czym rozmawiamy, kiedy nie nagrywamy odcinka i o co się możemy pokłócić. O to, czy Bośnia rozpoczęła negocjacje, czy też nie rozpoczęła. No bo jeśli prowadzi negocjacje w ramach punktów przygotowanych przez Komisję Europejską, to prowadzi negocjacje. Choć nie prowadzi negocjacji. Bo, bo tych warunków wcześniejszych nie spełni Bo formalnie się one nie mogły rozpocząć. Więc tak, Bośnia kandydatem jest, negocjacji nie prowadzi, ale i tak nawet jakby chciała je prowadzić, to za bardzo do nie, niewiele one mogą tutaj wnieść w tym momencie, dlatego, że cały czas ta ocena jest krytyczna ze strony Komisji Europejskiej. Komisja wydała zalecenie w sprawie otwarcia tych kolejnych rozdziałów warunkowo i w tym momencie z ostatni raport stwierdza, że kryzys polityczny w Republice Serbskiej, która jest częścią Bośni i Hercegowiny osłabia postępy w procesie akcesji. Nie jestem ekspertem od sytuacji wewnątrz Bośni i Hercegowiny, więc nie będę tutaj wychodził przed szereg, ale rzeczywiście państwo złożone z kilku części, z Republiki Serbskiej, właśnie, która nie chce do Unii, która nie chce oddać tych kompetencji na poziom centralny, prowadzi do tego, że wewnątrz samej Bośni i Hercegowiny trudno dogadać się co, co do tego, jak takie negocjacje akcesyjne miałyby być prowadzone. Kolejna w kolejce Macedonia Północna, trochę łączona z Albanią i przekleństwem była dla Albanii. Początkowo, kiedy oba kraje starały się o rozpoczęcie negocjacji, bo tak naprawdę zastrzeżenia Bułgarii dotyczące kultury, języka, historii Macedonii Północnej powodowały, że ta nie chciała się zgodzić na rozpoczęcie negocjacji. Ofiarą padała Albania, ale w momencie udzielenia zgody Albania wystrzeliła, pootwierała te rozdziały negocjacyjne. Ale Macedonia nie otworzyła i północna, nie zamknęła. Pamiętaj. Przepraszam. Ale Macedonia Północna, no oczywiście istotne. przecież to jest istotne. Chciałam tak szybko wszystko powiedzieć i. Tego jednego członka. Bez, bez tego jednego, Mes północna nie mogło też być rozszerzenia NATO, na przykład. To tak, też było też wtedy istotne. Spory o, o nazwę. Macedonia Północna złożyła wniosek akcesyjny w 2004 roku, kandydatem jest od 2005 roku, a te negocjacje w końcu rozpoczęła w 2022 roku, ale nie otworzyła żadnego rozdziału negocjacyjnego, no bo zastrzeżenia w dalszym ciągu utrzymuje i Grecja, i Bułgaria. I cały czas dotyczą one i kultury, i języka, i historii. Ale inaczej niż Bośnia, Macedonia formalnie negocjacje rozpoczęła. Żadnych klastrów, żadnych rozdziałów nie, uda nie udało się otworzyć. Jedno państwo zostało nam jeszcze na Bałkanach do omówienia. I to krótko, choć nie jest to proste, aby też wyjaśnić. Kosowo, wniosek akcesyjny zgłoszony. Rok 2022, statusu kandydata jeszcze Kosowo nie ma. No i aby miało... Y no chyba też długa droga jeszcze przed nami. Po pierwsze, aby Kosowo miało wreszcie rząd i władzę, bo śledziłem i to też przyznaję się dopiero przed tym odcinkiem sprawdzałem jak wygląda sytuacja w Kosowie, jeśli chodzi o rząd w Kosowie. No i tak co kilka miesięcy pojawiają się kolejne nagłówki, że udało się rząd utworzyć albo rząd upadł, są kolejne wybory. No i te najnowsze informacje nie są wcale optymistyczne, no bo już 28 grudnia w Kosowie odbyły się kolejne przedterminowe wybory, po tym jak w lutym 2025 roku po wyborach nie udało się utworzyć rządu. No i udało się, są nagłówki optymistyczne. z 11 lutego. Nowy rząd w Kosowie, koniec kryzysu politycznego. Tylko tyle, że po tym jak udało się utworzyć rząd, było kolejne zadanie, trzeba było wybrać prezydenta, a wybiera prezydenta parlament. Obecna prezydent musiała jednak rozwiązać parlament, bo nie udało się wybrać prezydenta. Trzeba teraz zmienić te terminy i rozpisać nowe wybory, więc w Kosowie ciągle rządu nie ma, a dodatkowo też już zaraz nie będzie prezydenta. Więc jak Kosowo dojdzie do porozumienia wewnątrz swojego kraju, wybierze władzę, to te władze do negocjacji, do rozmów będą mogły przystąpić. Może i będą mogły przystąpić, ale problemy będą się pojawiały w samej Unii Europejskiej. Przypadek Kosowa jest ciekawy. Ja już pomijam to, że utworzone państwo z pogwałceniem jednak prawa odebrane Serbii, to już pomijamy, bo to lata temu. Natomiast... No ale wiele krajów Unii ciągle tego nie pomija. I właśnie do tego zmierzam. Pięć krajów. Hiszpania, Słowacja, Węgry, Cypr i Rumunia. To są kraje Unii Europejskiej, które Kosowa nie uznają z oczywistych względów. Tam mają swoje mniejszości. Jak wskazuje przykład Kosowa, wystarczy jak się mniejszość w tym przypadku albańska, rozrośnie w jakimś kraju, to wtedy będzie mogła otrzymać państwo i uzyskać niepodległość. I co ciekawe, te kraje nie zgadzają się, a potrzebna jest do tego jednomyślność, żeby Komisja Europejska przygotowała raport o przygotowaniach jakichkolwiek do rozpoczęcia negocjacji. Nie zgadzają się, bo musiałyby uznać Kosowo jako państwo, a tego nigdy nie zrobią. A trudno prowadzić negocjacje z krajem, którego się po prostu nie uznaje i trudno taki kraj zapraszać do Unii Europejskiej. Szczyt Europy. Przyszedł w końcu czas na kraje za wschodniej granicy Unii Europejskiej, czyli kraje, które według Bałkanów do tej unijnej kolejki się po prostu wcisnęły. Rok 2022, rosyjska napaść na Ukrainę, to zmieniło wszystko. I bardzo szybko wtedy, jeszcze w lutym, tego właśnie roku Ukraina wysyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej. Cztery dni po napaści Rosji na Ukrainę 28 lutego wniosek pomogli zresztą pisać polscy prawnicy z polskiego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej. Co też jeszcze kilka dni wcześniej wydawało się mało prawdopodobne, aby do takiego rozszerzenia o Ukrainę w ogóle mogło dojść. No ale wniosek przyjęty w tym czasie z nadzieją przez Unię Europejską. Wielkie nadzieje też wiązał sam prezydent Wałodymir Zoński, który ten wniosek podpisał i wtedy mówił tak. My czekali co. 30 lat. Dzisiaj podpisał zajawkę na członkostwo Ukrainy w Sojuszu. My wybraliśmy swoje prawo być razem z wszelmi w Europie. Na równych. Zajawka już dostawiona w Brukseli. Wołodymir Zeleński mówił, że Ukraina na to czekała 30 lat, że wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii podpisany, że Ukraina chce być w Europie i że ten wniosek już został dostarczony do Brukseli. To wszystko odbywało się. Pamiętasz, w jakich okolicznościach zdjęcie Zeleńskiego z dwoma chyba swoimi współpracownikami, w bunkrze, na takim stoliku drewnianym, podpisane w takich absolutnie bojowych warunkach, to też było wymowne. I kiedy ten wniosek był dostarczany do Brukseli, to w większości krajów chyba było takie przekonanie, że... Ukraina do tej Unii Europejskiej powinna wejść. Ale wtedy miało to też znaczenie jako gest symboliczny i to, ta perspektywa europejska, to, to otwarcie drzwi do Europy, mało kto wtedy jeszcze myślał o tych realnych konsekwencjach, no bo przecież mało kto też się spodziewał, że to w ogóle będzie możliwe, bo będzie możliwe, jeśli Wojna się zakończy. Jeśli wojna zakończy się po myśli Ukrainy, no to wtedy pomyślimy o tym otwarciu. Nie miało to nastąpić w ciągu kilku dni, ale ewentualnie po zakończeniu tego konfliktu. No a teraz już cztery lata później widzimy też jak wyglądają realne negocjacje, które choć Wracając znowu do tych wszystkich dat, zostały otwarte. Już wcześniej był status kandydata. Ale dosyć szybko, bo kilka miesięcy przecież do czerwca była zgoda. w już statusie kandydata. A potem jeszcze trzeba było poczekać dwa lata na rozpoczęcie tej pierwszej konferencji międzyrządowej między Ukrainą a Unią Czyli to Europejską. Był rok 2024. Takie dopychanie kolanem wniosku przed węgierską prezydencją, wiedząc, że jak przyjdą Węgrzy, to nic się nie ruszy, więc belgijska prezydencja jeszcze starała, się na ostatniej prostej. Ale przy poparciu Węgier. Gdyby z Węgry się nie zgodziły, to by się to nie zdarzyło. Pewnie machnęły ręką, bo i tak wiedziały, że mają jeszcze tyle możliwości do blokowania jakichkolwiek etapów wstępowania, czy też integracji Ukrainy z Unią Europejską, jest to żaden problem. Tak, więc oficjalnie, choć Ukraina dostała status kandydata i oficjalnie negocjacje ruszyły, to tak naprawdę żaden rozdział jeszcze nie został otwarty, bo zaznaczmy to teraz w tym momencie wyraźnie, do otwarcia każdego rozdziału negocjacyjnego, mówiliśmy 33, jeśli nie więcej, jeśli nie te dwa dodatkowe 35, do otwarcia i do zamknięcia wymagana jest jednomyślność. A więc taki kraj jak Węgry, Węgry za Wiktora Orbana, miał 66 szans, aby blokować lub uzyskać coś w zamian. Na razie skorzystały z jednej z 66, pierwszej. czyli pierwszej. Nie pierwszej. Nie zgadzają się na rozpoczęcie otwarcie jednego rozdziału. I polska prezydencja zapowiadała, że to jest priorytet, aby otworzyć choć jeden z tych klastrów, choć jeden z tych rozdziałów, a dwa były w planach. Nie udało się żadnego, nie udało się przełamać tego oporu Węgrów. Żadnej kolejnej prezydencji też nie do dziś no, decyzja się? Węgrów w wyborach może zmienić państwo, słuchając to może już wiedzą więcej. Toczą się natomiast rozmowy nieformalne na poziomie grup roboczych, eksperckich i też nieformalnie Unia Europejska, czy też Komisja Europejska z Ukrainą rozmawia i nieformalnie stara się przygotowywać do szybkiego już otwarcia tych rozdziałów negocjacyjnych. No można powiedzieć, że nieformalnie je pootwierała. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu, że jeżeli już będzie ta zgoda oficjalna, no to wtedy... Te rozdziały zostaną bardzo szybko otwarte, bo y, przegląd y, ukraińskiego prawa i jego zgodność z unijnym już jest przeprowadzana. Nasz czas antenowy właśnie dobiega końca, ale to wcale nie jest jeszcze koniec tego odcinka. Do odsłuchania całego zapraszamy Państwa na stronę Polskiego Radia, TVN 24, albo na platformy jak Apple, Spotify i YouTube. Zapraszamy. Maciej Sokołowski i Beata Płomecka. To był podcast Szczyt Europy, Polskiego Radia i TVN24. Radio Podcast.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 Reklamie. Autopromocja Bozaj, czyli żywe dzieło sztuki, to technika, wiedza, wrażliwość i estetyka. Zapraszam do Ogrodów Sztuki w najbliższą niedzielę o 8.30. Maja Kluczyńska Autopromocja